Rozdział 27. W pracowni i Bartfasta panował totalny bałagan. Wyglądało tu tak, jakby w bibliotece publicznej wybuchła bomba. Stary obrzucił nieład ponurym spojrzeniem. No, niestety mieliśmy pecha, stwierdził. W jednym z komputerów utrzymujących życie przepaliła się dioda. Gdy próbowaliśmy obudzić sprzątaczy, okazało się, że nie żyją od blisko 30 tysięcy lat. <śmiech> Ciekawe, kto teraz sprzątnie trupy. Wiesz co, usiądź gdzieś tutaj, to cię wepnę. Wskazał Arturowi krzesło, które wyglądało jak zrobione z klatki piersiowej z tego Zaura. Jest zrobione z klatki piersiowej z tego Zaura, wyjaśnił stary, równocześnie grzebiąc to tu, to tam po czym spod chybotliwych stosów papieru i przyrządów rysunkowych wyłowił kilka drutów. Masz, trzymaj! podał Arturowi dwie końcówki kabla. W momencie, gdy Artur je chwycił, przeleciał przez niego ptak. Wisiał wysoko w powietrzu, choć był bezcielesny. Pod sobą miał sympatyczny, obsadzony drzewami rozległy plac, wokół którego, jak okiem sięgnąć, stały białe, betonowe budowle. Był w nich rozmach, lecz wyglądały na podniszczone. Ściany spękały, miały rdzawe zacieki od deszczu. Teraz jednak świeciło słońce, rzeźka bryza wirowała żwawo w liściach drzew, a dziwne wrażenie, jakby wszystkie budynki cicho nuciły. Brało się prawdopodobnie stąd, że plac i ulice wokół niego zatłoczyli radośnie podnieceni ludzie. Gdzieś grała kapela, na wietrze łopotały kolorowe flagi, wszędzie panował nastrój karnawału. Wisząc wysoko w powietrzu jako bezcielesne imię, Artur czuł się okropnie samotny. Zanim zdążył się nad tym zastanowić, przez plac przebiegł głos i poprosił wszystkich o uwagę. Na jaskrawo ozdobionym podium przed budynkiem, który jednoznacznie dominował nad placem, stał mężczyzna i mówił do tłumu przez urządzenie nagłaśniające. Drodzy przyjaciele, czekający tu w cieniu głębokiej myśli. Sławni potomkowie Wrumfondela i Maitkisa, największych i naprawdę najznamienitszych gór, jakich stworzył kiedykolwiek wszechświat, czas czekania minął. W tłumie wybuchł aplauz. W powietrze wzleciały flagi, serpentyny i gwizdy zachwytu. Wąskie ulice wyglądały jak leżące do góry brzuchami stonogi, zapamiętale przebierające nóżkami w powietrzu. Siedem i pół miliona lat czekała nasza rasa na ten wielki i pełen nadziei moment odkrycia prawdy, wołał Zapiewajło. Na dzień odpowiedzi! Zachwycony tłum wybuchnął ekstatycznym. Hurra! Nigdy więcej, krzyczał mężczyzna. Już nigdy więcej nie będziemy od samego rana zastanawiać się, kim jestem, po co żyję, czy z kosmologicznej perspektywy stanie się coś złego, jeśli nie wstanę i nie pójdę do pracy. Dziś nareszcie raz na zawsze otrzymamy prostą i jasną odpowiedź na wszystkie dręczące pytanka, które niosło ze sobą życie, wszechświat i cała reszta. Tłum jeszcze raz wybuchnął radością. Artur nagle poczuł, że płynie w dół, w kierunku ogromnego okna na pierwszym piętrze budynku stojącego tuż za podium, skąd przemawiał orator. Na moment ogarnęła go panika, gdyż pędził wprost na okno, ale zaraz się uspokoił. Przepłynął przez szkło, jakby było powietrzem. W pokoju, do którego wleciał, nikt nie zwrócił uwagi na jego dość ekstrawaganckie wejście. Nic dziwnego, przecież nie istniał. Zwolna pojmował, że uczestniczy w projekcji filmowej. I to takiej, przy której 70-milimetrowa, sześciokanałowa Cinerama jest amatorszczyzną. Gabinet wyglądał dokładnie tak, jak opisał Slarty Bartfast. Przez siedem i pół miliona lat dbano o niego i sprzątano regularnie, mniej więcej raz na wiek. Biurko z Ultramachoniu było na rogach trochę zniszczone, dywan odrobinę wyblakły, ale potężny terminal komputera tkwił w obciągniętym skórą blacie biurka, błyszczący i wspaniały, jakby wczoraj opuścił fabrykę. Dwaj siermiężnie ubrani mężczyźni siedzieli pokornie przed terminalem i czekali. Jeszcze chwila, powiedział jeden z nich i w powietrzu obok jego głowy zmaterializowało się znikąd słowo. Artur zaskoczony ujrzał napis Lunkwall, który zamrugał kilka razy i zniknął. Zanim Artur pojął o co chodzi, odezwał się drugi mężczyzna. Obok jego głowy pojawił się napis FUNCZK. Przed siedemdziesięcioma pięcioma tysiącami pokoleń nasi przodkowie rozpoczęli program, oznajmił, i my pierwsi dostąpimy zaszczytu usłyszenia głosu komputera. Oszałamiająca perspektywa, funcz, zgodził się pierwszy, a Artur naraz zrozumiał, że widzi film z napisami. Tak, tak, powiedział funcz. To nam da odpowiedź na wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę. Loonquoll gestem dał znak, by się uciszył. Wydaje mi się, że głęboka myśl zaraz przemówi. Nastąpiła krótka, pełna oczekiwania cisza. Na konsolecie powoli zaczęły ożywać przyrządy. Jakby na próbę zapalały się i gasły lampki, tworząc w końcu oschły urzędowy schemat. Z kanału komunikacyjnego dochodziło łagodne, głębokie buczenie Dzień dobry, odezwał się wreszcie głęboka myśl e, Dzień dobry, głęboka myśli, zaczął Lunkoł nerwowo Czy masz, e, e, to znaczy, odpowiedź? Przerwał majestatycznie głęboka myśl Tak, mam Obaj mężczyźni zadrżeli Siedem i pół miliona lat nie poszło na marne. Naprawdę istnieje? Wyszeptał pułcz. Istnieje, potwierdził głęboka myśl. Na wszystko? Na wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę? Tak. Obaj mężczyźni byli szkoleni, co robić, gdy nastąpi ta chwila. Całe ich życie było przygotowywaniem się na jej nadejście, już przy urodzeniu zostali wybrani na tych, którzy wysłuchają odpowiedzi, lecz nawet oni po usłyszeniu, że odpowiedź istnieje, dostali zadyszki i zaczęli podrygiwać jak podniecone dzieci. — I podasz ją nam? — spytał natarczywie tarczywie Podam. — Teraz? — Teraz. Obaj mężczyźni oblizali suche wargi. Jednak nie sądzę, by się wam spodobała, dodał głęboka myśl. Nic nie szkodzi, wykrzyknął Fołcz. Musimy ją poznać, natychmiast. Natychmiast? zapytał głęboka myśl. Tak, teraz, zaraz. No trudno, powiedział komputer i znów popadł w milczenie. Obaj mężczyźni wiercili się nerwowo w fotelach. Napięcie było nie do zniesienia. — Na pewno wam się nie spodoba — upierał się głęboka myśl. — Mów! — W porządku. — Odpowiedź na wielkie pytanie. — Tak. — O życie, wszechświat i całą resztę. — Tak. — Brzmi? — Głęboka myśl zrobił przerwę. Tak. — Tak. — Brzmi? — Tak. — Czterdzieści dwa zakończył głęboka myśl z niezwykłym patosem i spokojem.